MULIUM <śmiech> Z ŻYCIA MOLA KSIĄŻKOWEGO ALBO MYŚLI INSPIROWANE LITERATURĄ ROZDZIAŁ 43 MÓWI THOMAS LEE Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MULIUM Jest mi niezmiernie miło, przyjemnie i cieszę się, że znów się spotykamy jak również, że znów spotykam się sam z własnymi myślami, które utrwalam niczym w tym moim ulubionym, ukochanym bursztynie. Jakże mi się podoba to porównanie takie poetyckie, działające na wyobraźnię, przyrównanie tej audycji do myśli zatopianych w bursztynie, które pozostają hmm, później dostępne forever dla potomności, dla każdego zainteresowanego. Ale jeżeli jest to twoje pierwsze spotkanie z Molium, to warto byłoby powiedzieć kilka słów wstępu, takiego wprowadzenia, czym w ogóle jest ta audycja, czym Molium jest. Otóż Molium teoretycznie jest audycją literacką, czytelniczą, o książkach, o wrażeniach z lektury, o pisarzach, o czytelniczych ciekawostkach. Wszystkim, co dotyczy czytelniczej pasji mola książkowego, hmm. tym molium jest teoretycznie, i nie mało znajdziesz w takich rzeczy właśnie w tej audycji, wrażenia z lektury, moje subiektywne odczucia, co myślę o poszczególnych książkach, tytułach, pisarzach, cyklach, seriach. <grym> Ale i w sporej mierze ta audycja jest tak naprawdę. Konceptem, dla którego, czy w którym książki stanowią tylko i aż pretekst do myśli. Pretekst do refleksji, inspiracje, punkt wyjścia, do wielogodzinnych przemyśliwań okraszonych obficie spontanicznymi dygresjami. Jest to innymi słowy, czy mógłby być ekwiwalent takiej wielogodzinnej, całonocnej rozmowy z przyjacielem, przyjaciółką na frapujące Was tematy, życiowe, nieżyciowe, rozwój, rozwisty, duchowy, metafizyka, jakieś zjawiska paranormalne. Wszystko. Takie, wiesz, najróżniejsze sprawy mogą to być sprawy informatyczne, komputerowe, jakieś inne pasje. Bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowane zagadnienia, hmm. w związku z czym wychodzi z tego rodzaj takiego głosowego pamiętnika właściwie, który z jednej strony jest w sporym mierze dedykowany molem książkowym, owszem, osobom, dla których książki stanowią pasję, tak jak dla mnie, ale i z drugiej strony jest to świetna audycja dla osób, które uwielbiają myśleć, uwielbiają przemyśliwać, uwielbiają rozmawiać lub słuchać, a może i to, i to. Także tym właśnie modium jest, jest się w czym tutaj zatapiać, jak już wspomniałem, zarówno we wrażeniach z lektury, czytelniczych sprawach, w książkowych sprawach, w literackich sprawach, jak i w przemyśliwaniach, refleksjach, filozofii, filozofowaniu, takich rzeczach. W każdym razie tyle słowem wstępu, 43. rozdział. Dedykuję <grym> hmm. kolejnemu cyklowi science fiction, tak bym mógł powiedzieć. E, dlatego, że stosunkowo niedawno postanowiłem Zasmakować, jak na degustacji, z zupełnie nowego cyklu science fiction właśnie. Hmm. I wiąże się z tym taka nieco sentymentalna, choć to za dużo powiedziane, historyjka z przeszłości. Mianowicie, jakieś tam kilka lat temu, buszując po hipermarkecie, hmm. Po raz kolejny gdzieś tam zawiodło mnie nos moda książkowego do kącika z książkami. Tak nieśmiało rzec końcika, dlatego że to dosyć była większa przestrzeń, taki cały sektor z książkami. Ja tam dosyć lubiłem zwiedzać, co tam też mają na tych półkach i hmm, trzeba było mnie prawdopodobnie niejednokrotnie odwodzić od tego, żebym po prostu z automatu te książki zrzucał do koszyka z tych półek. W każdym razie, dobrze, że wspominam, dlatego, że tam między innymi, zobaczyłem, odkryłem pięknie wydane w Polsce Dune Franka Herberta. Ha, tam właśnie zaczęło coraz bardziej, właśnie tam prawdopodobnie docierać do mnie, że tych Dune jest więcej niż tylko kilka tomów, hmm. a ja uwielbiam obfite cykle, nie tylko grube, ciężkie tomiska, opasłe, ale i obfite cykle, pełne takich tomisk. To już w ogóle ekstaza mnie, bo uwielbiam czytać, uwielbiam jak interesujący mnie świat trwa i trwa i trwa i, trwa i ma takie, wiesz, taką skalę kosmiczną, kosmiczną, <głos> jeżeli chodzi o ilość dostępnych treści. Więc jak dowiedziałem się, że saga science fiction inna, saga o tak zwanej Dunie, liczy sobie mnóstwo tych tomów, to byłem zachwycony. Hmm. Plus właśnie to, że one były tak bardzo ładnie, elegancko, estetycznie, tak gustownie wydane hmm. wówczas w Polsce. To mi się również bardzo podobało i zdecydowanie to doceniłem. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział Molium, to wspominam jedną z takich wizyt gdzieś tam właśnie w tym książkowym sektorze, w hipermarkecie, natrafiłem na inną powieść science fiction, która zwróciła moją uwagę właśnie dlatego, iż było to opasłe, opasłe to misko i to nawet może bardziej opasłe niż taki typowy tom Diony. Hm. Również zaintrygował mnie tytuł, gdyż czy w ogóle jakiś taki króciutki opisik z tyłu książki, o czym to w ogóle mogłoby być, hmm. jakiś, jakiś zarys fabuły. Tytuł tego, już nawet nie jestem pewien, czy to była pustka sny, czy pustka czas. Któryś z tych dwóch hmm. to musiał być, ale przypuszczałbym, że były to sny. Pustka sny. Hmm. I to mnie wówczas dosyć zaintrygowało. Co hmm. ciekawiło, no ale gdzieś tam odłożyłem to na jedną z półeczek w mojej pamięci, w mojej świadomości. Gdzieś tam to sobie tam istniało, egzystowało. Być może zapomniałem o tym, aby sobie jakiś czas dłuższy później do tego powrócić. Nawet już nie wiem, za jaką sprawą. W każdym razie. Hmm. Powróciłem do tego zagadnienia, coś mnie naprowadziło na te tory, na powrót i w ten sposób zetknąłem się z prozą Petera Hamiltona. Hmm. Z informacją o tej, że właściwie, bo jeszcze jej nie nadgryzłem, chociaż właściwie, no dobra, nadgryzłem i to sensownie właściwie można by rzec. Peter Hamilton, autor, pisarz brytyjski, science fiction właśnie, którego jednej z powieści chciałbym dedykować dzisiejszy rozdział Mollium. Tamtą książką, z którą się zetknąłem w hipermarkecie, była właśnie prawdopodobnie pustka sny. Natomiast jeżeli chodzi o... O to, że coś zwróciło moją uwagę po latach, na powrót z prozą Petera. To sprawiło, że pokusiłem się o pewien research. Jak to wygląda w praktyce? Jak wygląda to pisanie Pitera, Co on napisał? O co chodzi z tą pustką? I tak zacząłem się zagłębiać i zagłębiać i zagłębiać. Wikipedia jest świetnym miejscem do tego, żeby sobie rozjaśniać takie zagadnienia jak naj przystępniej, jak najprościej, czy jak najszybciej. Szczególnie, jeżeli znasz angielski, to na anglojęzycznej wikipedii nierzadko, a właściwie częstokroć znajdziesz znacząco więcej informacji niż w naszej rodzimej wikipediowej wersji. Hmm. W każdym razie odkryłem, iż pustka sny stanowi jedną z części serii, prawdopodobnie trylogii, o pustce. Hm. Niemniej jednak, już kiedy miałem się zabierać za tąże trylogię o pustce, gdyż napawało mnie to pewnym entuzjazmem, kiedy sobie wspomniałem, jak to było trzymać w dłoni to to mistrze w tamtym hipermarkecie. Hm. To było bardzo przyjemne wspomnienie i stąd bardzo się cieszyłem, że mógłbym właśnie tą pustkę rozpocząć czytać. To dosyć mnie frapowało. Tym bardziej, że tak jak już wspomniałem, koncept zarysowany z tyłu okładki brzmiał dosyć intrygująco. A ja lubię takie bardziej niekonwencjonalne koncepty science fiction, bardziej oryginalnie się zapowiadające, jak na przykład seria o Ramie autorstwa Artura C. Clarke'a z Gentrym Lee, w której to serii trakcie jestem nadal i jestem dosyć zadowolony, dosyć zadowolony w ogóle temat na inną audycję. Zresztą w Muliu, już opowiadałem o Ramie niejednokrotnie, także jeżeli chcesz sobie przybliżyć inną serię science fiction, która cechuje się zdecydowanie istotną niekonwencjonalnością i oryginalnością, to zapraszam serdecznie do lektury rozdziałów Mulium, dedykowanych ramię. Natomiast jeżeli chodzi o Petera Hamiltona i Pustkę, byłem właśnie dosyć chętny już do rozpoczęcia. Paliłem się do rozpoczęcia, jak to się mówi, lektury trylogii o Pustce. Ale okazało się, że ta trylogia o Pustce jest tak naprawdę osadzona w jeszcze większej serii, w jeszcze większym cyklu, co mnie skutecznie powstrzymało od tego, żeby rozpoczynać od pustki, dlatego że ja lubię pewną chronologiczną kolejność zachowywać i jak tylko sięgam po różne cykle, czy to Duny, czy to Asimowy, czy to hmm, właśnie Ramy, czy to jeszcze co innego, to, yy, że tak powiem, to lubię bardzo czytać to w pewnej logicznej kolejności, yy, co najbardziej mnie bawi tak w pozytywnym znaczeniu, w przypadku książek zupełnie, zupełnie innych przygodówek młodzieżowych o Panu Samochodziku być może kojarzysz hmm, Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik, taka seria y, dosyć żywotna pomimo tego, że niby przykurzona, ale dosyć przyjemnie się czyta też temat na w ogóle osobne rozdziały, już trochę też o Panu Samochodziku było w każdym razie, jeżeli chodzi o tego pana samochodzika, tam jest bardziej złożona w ogóle sprawa też, bo autorzy nierzadko komplikują sprawę, pisząc te swoje cykle nie po kolei. Oni sami mogą je pisać nie po kolei, to dosyć komplikuje, bo wtedy zaczyna się wyłaniać taki dylemat. Jak to czytać? Czy czytać to w kolejności, w jakiej książki były pisane przez autora, i publikowane, czy czytać to w kolejności logicznej, jakby to było według logiki, chronologii fabularnej, tego, co się dzieje w akcji powieści. Ja chyba bardziej, zresztą zależy to od cyklu, co bardziej preferuję. Jeżeli chodzi o samochodzika, to wybrałem tą logikę zewnętrznej fabuły, co wymagało dosyć głębokiego researchu, żeby tam wyjść z jakąś ideą poukładania hm, tych książek, dlatego, że tam jest to dosyć poplątane okazuje się. Ale to już dygresja, w ogóle inna historia. Chciałbym dzisiaj się skoncentrować na tym Peterze Hamiltonie, żeby przedstawić Tobie hmm, zajawkę, że tak powiem, czegoś nowego z science fiction. Jeżeli lubisz science fiction, dzisiaj możesz poznać, <grych> korzystając z mojego hmm, monologu wrażeń czytelniczych, możesz poznać z czym to się je. Ja postaram się nie spoilerować. Z czym to się je, co to może być. Tak jak swego czasu przedstawiłem zupełnie coś nowego, też nowe odkrycie i sagę inną z fantazy. Um, o Tomasie Covenancie. Też świetne odkrycie, świetny smaczek, taki apetyczny, ach miło, bardzo wspominam. I nadal też jestem w trakcie tamtego cyklu. taki. dzisiaj chciałbym przedstawić sobie zupełnie inny cykl, ale właśnie science fiction. Więc hmm, wracając do tej kolejności, jeżeli chodzi o kolejność to zdecydowałem się w przypadku Petera Hamiltona, żeby czytać to po kolei według pewnej chronologii fabularnej, że tak powiem. Hmm. Nie jestem pewien czy, chociaż wiesz, właściwie to nie jestem pewien, już teraz dokładnie nie pamiętam. Generalnie przyświecało mi to, żeby trzymać się chronologii fabularnej, ale i wyszło tak, że Jednocześnie idzie to tak, jak te książki były publikowane, czyli autor najpierw napisał prequel, później pisał dalej, później, później pisał coraz dalej, głębiej w czas, w przyszłość, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Hmm. Więc być może on sam pisał chronologicznie. Pewien tego nie jestem teraz, jak to mówię, ale jest to prawdopodobne, że on sam pisał chronologicznie, więc to ułatwiało sprawę w przypadku jego prozy, jego twórczości. Hmm. Robiłem też tak na marginesie, taki research pod kątem, jaką kolejność się proponuje, jeżeli chodzi o, o prozę Petera Hamiltona w tym cyklu zawierającym trylowie pustki. I tu i gdzie pojawiała się informacja o książce opozycji otwierającej ten cykl to właściwie ten cały wielki cykl, który dzieli się na kilka podcykli. Z których ten, ta trylogia o jest tylko jednym elementem. Hmm. To jest bardzo ciekawe i bardzo miłe, bo zapowiada się kolejny obfity materiał, o, że tak powiem. W każdym razie tu i ówdzie pojawiała się informacja o pierwszej pozycji, o pozycji otwierającej, takiej nieśmiałej. Hmm. Chociaż z drugiej strony, liczącej sobie dobrych 360 czy 70 stron, parę w oryginale książeczce. Hmm w tytule, pod oryginalnym tytułem Miss Penfew, czyli tak w wolnym tłumaczeniu zmarnowana, zmarnotrawiona młodość. Ha. Różne rzeczy mówi się o tej książce. <grym> Generalnie myślę, że ona jest dosyć konsternująca, jawi się dosyć konsternująca, czy sprawia wrażenie dosyć konsternujące, kiedy tak przeglądać sobie wrażenia innych osób na jej temat czy opinię. Dlatego, że nierzadko powtarza się taka informacja, że ta powieść jest generalnie odmienna stylem i klimatem i konwencją pewną od następnych wszystkich powieści, tworzących tak naprawdę ten wielki cykl, w którym między innymi znajdują się powieści o pustce, czyli pustka sny, pustka czas i tak dalej. Odmienny styl. Odmienny charakter. Mm, taka bardziej ciekawostka i... Hmm. Ja na dzień dzisiejszy nie jestem jeszcze w stanie stwierdzić, na ile właściwie faktycznie ta książka prezentuje odmienny styl. Um, na ile to się wszystko różni. Generalnie Peter Hamilton jest określany jako pisarz słynący z tworzenia tak zwanej Space Opera, czyli hmm. Mi się to tak kojarzy, że z taką nawalanką dużo się dzieje, na pokaz jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę tego jeszcze zweryfikować, bo do tych właściwych space-operowych pozycji nie dotarłem jeszcze. To jeszcze przede mną. Niemniej jednak, póki nie mogę tego zweryfikować z automatu, tak jak zwykle, mam do tego dystans, do tych opinii. Mogę wypowiadać się natomiast już w pełni wiarygodnie na temat owej kontrowersyjnej, może. Książeczki Miss Penfield, zmarnowana młodość. Mogę już Tobie opowiedzieć, um, co ja sądzę o tej pozycji, jak ją czuwam um, i czy warto po nią sięgać. Wiesz, powiem Tobie jako entuzjasta, głęboki science fiction, że. Hmm, że ja bym stwierdził, że warto, że warto sięgnąć, chociaż myślę, że mógłbym jeszcze wrócić do tego samego pytania po lekturze kolejnej części serii, już tej niby bardziej space operowej. i wtedy się wypowiedzieć, jak to się ma jedno do drugiego i czy faktycznie warto było, co tam to wniosło, czy wniosło coś sensownego. Są miejsca w internecie, w których ludzie piszą, że yy, chociaż lektura tej książki nie jest właściwie konieczna, nie jest niezbędna do lektury dalszych części, żeby, żeby ta lektura miała sens. To jednak zdecydowanie zapewnia Tobie sensowne, istotne tło, jakieś takie przygotowanie, że wiesz co w trafie piszczy. Mi się to tak kojarzy trochę tak jakby prequele Dune przeczytać przed sześcioksięgiem Franka Heberta, no to jest sensowne tło, chociaż może to zabawne porównanie, bo jeżeli chodzi o prequele Dune, to tam to w ogóle mamy do czynienia z rozmachem, dlatego, że tych prequeli trochę jest i mówić, to, to jest w ogóle inne tak, nie mówić o tym, czy to jest opcjonalne, czy traktować to opcjonalnie, czy nie, to... To jest zupełnie inne zagadnienie. Też mógłbym długo opowiadać, czy, czy dywagować na ten temat, czy czytać przykłady diuny przed szeście księgiem, czy, czy trzeba. No, nie trzeba, to jest proste. To akurat jest proste. Ale czy warto? Czy warto by było? To jest inne zagadnienie dla entuzjastów science fiction. Ale nie pochłaniajmy się teraz tym, tylko zostańmy. Staram się zostać przy, przy zmarnowanej młodości Petera. Hmm. I na tym koncentrować dzisiaj, na tym ogniskować moją uwagę w Mullium. Stąd, wiesz, myślę, że w tym przypadku jest o tyle łatwiej, że mamy do czynienia z pojedynczą książeczką, 360 czy 70 stron. No nie jest to mega, mega tom. Nie jest to też właściwie króciutka książeczka. Hmm. Ale faktycznie stanowi dobry rozbieg, co istotne, spokojne. To zwróciło moją uwagę, że właściwie to spodziewałem się powieści Science Fiction. Otrzymałem hmm. otrzymałem powieść, która zdecydowanie kojarzy mi się bardziej z powieścią obyczajową, co najwyżej w realiach science fiction osadzoną w jakimś takim tle fantastyczno-naukowym, ale i to dosyć delikatnie w związku z. Tym, iż akcja powieści zmarnowanej młodości dzieje się nie tak długo w przyszłość, nie tak daleko w przyszłość od naszej, ówczesnej, teraźniejszości. Um, dokładnie teraz nie pamiętam, jaki to okres, ale generalnie to nie jest okres długi, to jest jeszcze Taki okres, gdzie jeden z głównych bohaterów spokojnie pamięta czasy, które i dla nas dzisiejszych czytelników stanowią przeszłość. Więc to już daje pewne pojęcie, że to nie jest wiele pokoleń w przód, tylko co najwyżej jedno, dwa, trzy yy, może. I generalnie właściwie przez to ten świat przedstawiony w. Yy, tej powieści Petera nie jest jakoś wysoce odrealniony od naszego. Tak jak na przykład obserwowaliśmy świat w Altered Carbon, czyli w zmodyfikowanym węglu, zekranizowanym również w formie serialu na Netflixie, to tam, tam to jest kosmiczne, tam to jest w ogóle kosmos, faktycznie wkraczamy w rzeczywistość, w której moglibyśmy spokojnie się poczuć jakby to była zupełnie inna planeta, zupełnie, zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inne realia, jest już tak daleko w przyszłość, to wszystko, technologia, wynalazki, zostały posunięte tak daleko do przodu, że zdecydowanie to jest dosyć mocno odrealnione, zupełnie nowy świat. Natomiast jeżeli chodzi o świat, który zastajemy w zmarnowanej młodości Petera Hamiltona, to ten świat jest właściwie hmm, dosyć nam do, bliski, dosyć podobny współczesnemu. Tam tylko tu i ówdzie przemykają pewne nowości, pewne różnice. Ono stanowi taką naturalną konsekwencję bardziej poprzez to, że ten skok w przyszłość jest stosunkowo mały, to różnice nie są tak jaskrawe. Jeszcze i wiesz, w moim odczuciu to ma pewien atut, mianowicie dodaje powieści, dodaje fabulę realizmu, autentyzmu. To, że nadal mamy żywotny, witalny ten punkt zaczepienia w naszej własnej czytelniczej teraźniejszości, współczesności i przeszłości, czytając jakby punkt widzenia bohaterów powieści, um możemy czuć się znacznie bardziej jakby utożsamieni. O, tak powiem. Może to dla nas być jeszcze bardziej autentyczne i realne. Właśnie przez to. Hmm. Co najbardziej jest uwidacznione właśnie w tym, że powiedzmy jeden z głównych bohaterów, Jeff Baker, wspomina czasy, które dla nas samych mogą być spokojnie przeszłością, czy, czy dla naszych rodziców mogą być przeszłością. To już dosyć myślę dobrze ilustruje jak wygląda ta skala skoku w przyszłość w tej powieści Peter'a Hamiltona. Co dalej? Pierwsze wrażenia, pierwsze uczucia. Spokojna powieść. Tak jak powiedziałem, spodziewałem się powieści science fiction, otrzymałem powieść, która robi wrażenie zdecydowanie powieści obyczajowej i tej spokojnej powieści obyczajowej, która nie zaskakuje y, tym swoim fantastyczno-naukowym komponentem. Wręcz przeciwnie, ów komponent jest raczej subtelny, jest raczej w sobie w tle. Chociaż y, te zmiany, hmm, to co jest nowego, y, to nie jest śladowe. To, co wynaleziono, postęp technologiczny, jakieś zmiany społeczne, przewroty, co się zmieniło w tym czasie, w czasie tego naszego małego skoku w przyszłość na świecie, to nie jest śladowe. Chociaż to nie jest śladowe, to jednak z drugiej strony nie jest to jaskrawe i nie robi to, przynajmniej na mnie, efektu wow. Chociaż spotkałem się z czytelnikami, z opiniami, które... W które określają to, że, że to są niesamowite osiągnięcia, czy niesamowite technologie. Ja doceniam te osiągnięcia i technologie, niemniej dla mnie osobiście to nie jest efekt WOW. Tak jak na przykład te koncepcje, które mamy w zmodyfikowanym węglu, o znacznie szerszej skali rozmachu. Tam o takim efekcie WOW mogę mówić. Tutaj to co przedstawiono, jeżeli chodzi o te nowości, które przyniosła za sobą przyszłość, na mnie nie robią takiego wrażenia dużego, niemniej jednak są w porządku, doceniam to. Jakby nie, e, nie deprecjonuję, absolutnie nie deprecjonuję, doceniam. Wręcz tym bardziej to doceniam, że to się bardziej nawet scala z tą logiką małego skoku w przyszłość. Że skoro mały skok w przyszłość, to i nie będzie to jakieś nie wiadomo właściwie co. No chyba, żeby kosmici przylecieli. <głos> to wtedy mogłoby być jakiś przewrót, jakaś rewolucja, coś mogłoby się stać. Był nawet serial, właściwie nie jeden serial w tym duchu, właśnie na, na tej interesującej kanwie stworzony, gdzie mamy ten punkt zwrotny w historii ludzkości, gdzie kosmici przylatują. Znaczy inna cywilizacja przylatuje na Ziemię i mamy zwrot w historii ludzkości. Nagły skok, nagły skok, ha. Mamy to obecne w serialu Wii, goście, i mamy to obecne w serialu znacznie starszym, jak mnie, mam wielosezonowym, bardziej znacznie interesującym, polecam dla entuzjastów science fiction niż Wii, goście, bo Wii, goście jest taki już w nowocześniejszym duchu, bardziej na pokaz, żeby robić efekt, efekt. Natomiast um, ja polecam dla entuzjastów science-fiction starszy serial na podobnej kanwie. Ziemia, ostatnie starcie. Oryginalny tytuł, bardzo podobny. Earth, Final Conflict. Kilka dobrych sezonów. Jest co oglądać. Bardzo interesująca fabuła, specyficzny klimat, styl charakterystyczny. Też punkt zwrotny. Ziemia, dużo się zmienia. Od razu z marszu wielki skok, bo przylatują obcy. <śmiech> w każdym razie... Hmm. Jeżeli chodzi o Petera, no to tutaj nie przylecieli. Czy ja nie spoileruję za bardzo? Nie, chyba nie. W każdym razie nie przylecieli, nie mamy tego dużego skoku, takiego zwrotnego, nie mamy właściwie żadnego dużego skoku. Mamy autentyczny, realistyczny postęp, czyli właściwie można by rzec, że faktycznie w takim okresie czasu mogło się właściwie tyle i tyle postępu Zrealizować mogło nastąpić właściwie faktycznie. Hmm. Tak jak powiedziałem, to dodaje realizmu, autentyzmu, sprawiając, czy dodając jakby pewnej wartości tej powieści. Hmm. Możemy bardziej w to wniknąć. Może to być bardziej interesująca lektura na swój sposób właśnie dzięki temu, że możemy czuć ją, czuć fabułę bardziej autentyczną, znacznie bardziej przemawiającą do nas, przez to znacznie bardziej realistyczną. Hmm. Mówiąc o tych różnorakich konceptach, ale żeby jednocześnie nie spoilerować, jakby hmm, to rzec. A może spoilerować? Spoilerować, nie spoilerować. Nie, no będę się trzymał tego, żeby nie spoilerować za bardzo. W każdym razie, co się, co mi tam przychodzi na myśl, że chodzi o to, co się zmieniło wokół, to. Przede wszystkim, coś się stało z tym układem sił. Ma się takie wrażenie, że coś się stało z tym układem sił na świecie pod kątem ekonomicznym, politycznym, być może socjologicznym, dlatego, że jeżeli mówić o kluczowej technologii, kluczowej, wyprowadzonej na pierwszy plan w tej powieści, czyli technologii, na której ogniskuje się fabuła, technologia odmładzania, bo to jest ten jakby to, to jest ten przewodni motyw zmarnowanej młodości. Ten koncept odmładzania, zaraz o tym powiem, to ta technologia, co ciekawe, co frapujące, wyszła spod e, biurek a, postat, europejskich naukowców, nie amerykańskich, czyli nie ta wiodąca na świecie Ameryka postawiła pierwsze kroki w zagadnieniu odmłodzenia, czy odmładzania, ale właśnie europejskie umysły. Hmm. To dosyć odnajduje frapującym takie postawienie sprawy. Czy to dlatego, że autor jest Brytyjczykiem? Hmm. Trudno powiedzieć. On tam w którymś miejscu to jakoś puentuje, stwierdza, że Ameryka obrała bardziej taką izolacjonistyczną drogę, jeżeli chodzi o ich własny rozwój i że oni są bardziej zamknięci i nie, nie mają otwartego umysłu, to tak dziwnie się tego słucha. Natomiast Europa, Europa jawi się nowatorską, Europa jawi się przodującą. Ha, to jest dopiero. No, to bardzo, bardzo interesujące postawienie sprawy. W każdym razie ta właśnie przewodnia, technologia, ten Killer feature, że tak powiem, czyli, czyli to, co miałoby robić, czy mogłoby robić, z efekt wow tej powieści, to właśnie technologia odmładzania, która może spokojnie 78-letniego człowieka w teorii przenieść w ciało, odmłodzić właściwie jego ciało do formy 20- czy 20-parolatka. I z tym frapującym konceptem stykamy się w powieści Zmarnowana młodość, generalnie. Gdyż właśnie wspomniany już Jeff Baker, jeden z głównych bohaterów, ten starszej trochę daty, bo właśnie 78 lat, zostaje poddany takiemu zabiegowi. Trochę to trwa, co też jest autentyczne. Nie jest to takie, wiesz, wikumiku, wchodzi-wychodzi, czy nawet kilka godzin, tylko on tam właściwie spędza chyba z półtora roku w tej stazie, czy, czy jak to nazwać, w rodzaju stazy, w rodzaju hibernacji może, podczas kiedy jego ciało jest poddawane tym różnym tam złożonym procesom, żeby nastąpiło odmłodzenie. Ta technologia odmładzania, dopiero raczkująca, dopiero wyłaniająca się na świecie tak naprawdę, on jest chyba nawet pierwszą osobą, która jest poddana tejże technologii, to jest coś nowego. To dopiero się wyłania. To jest dopiero taka wież, wschodząca gwiazda w świecie tej powieści, kiedy się z nią stykamy. Hmm. Ale jednocześnie jest to naturalną konsekwencją kierunku, w jakim szła bardzo, bardzo, bardzo nauka i technologia i medycyna w świecie zarysowanym przez Petera Hamiltona w tej powieści, gdyż okazuje się, że bardzo modnym kierunkiem stało się właśnie owo odmładzanie tylko na mniejszą skalę realizowane dotąd. Odmładzanie, tak jak mamy dzisiaj kosmetyki, już dzisiaj przecież mamy kosmetyki odmładzające, które mają sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Tak i ten temat zwielokrotniono, uintensywniono efekt tych specyfików, żeby żeby robił zdecydowanie większe wrażenie, żeby był bardziej skuteczny, bardziej trwały, co się przełożyło na to automatycznie, że stały się te specyfiki zdecydowanie bardziej kosztowne, a więc mniej osób mogło sobie na nie pozwolić. W każdym razie nie zmienia to faktu, że stało się to bardzo modnym y, nurtem z dosyć dużym popytem. To właśnie odmładzanie, można było sobie inwestować, żeby jakiś aspekt naszego własnego ciała na przykład trzymać w takiej nadnaturalnej kondycji, jeżeli chodzi o jego starzenie się, czy, czy o jego świeżość, młodość, witalność. Hm. Więc ten koncept, kiedy możemy sobie cofnąć ciało, stan ciało o dekady wstecz, jawi się tylko naturalną konsekwencją tego trendu, Technologii, wówczas tym przedstawionym przez Petera Hamiltona, świecie. Z tym się stykamy w tej powieści. Wspomniałem już, że w pierwszym wrażeniu, i właściwie we wrażeniu, które już towarzyszyło mi przez całą lekturę książki, ta powieść była przeze mnie odczuwana jako zdecydowanie spokojna. Jako powieść obyczajowa przede wszystkim, jako powieść, w której ten komponent science fiction bardziej pełnił subtelną rolę, gdzieś tam jako takie tło, niż jako coś kluczowego. Zdecydowanie bardziej taka obyczajowa powieść, spokojna, tu podkreślam po raz kolejny, że spokojna, to jest dosyć istotne, że nie ma tutaj jakiegoś pędu fabuły, nie zanotowałem nawet sporadycznych, jak w ramię, która też w moim odczuciu jest bardzo, bardzo spokojną serią science fiction. Ale tam od czasu do czasu się, zdarzały się takie poruszenia akcji, ale takie kulminacje hmm, pobudzające adrenalinę. Natomiast tutaj, w tym przypadku, może sporadycznie, troszeczkę odrobinę, co najwyżej, ale generalnie. To bym nie powiedział, że, że było tam coś, um, co, co mógłbym nazwać pełną pełnoprawną kulminacją, że mi adrenalina gdzieś tam poskoczyła, coś takiego. Nie, nie sądzę. Myślę, że ta powieść zdecydowanie bardziej spokojna. Czy nużąca przez to? Być może dla części czytelników tak. Jeżeli chodzi o mnie, mnie nie znużyła, mi się wręcz przyjemnie dosyć czytało. Um, Poprzez to, że y, co było ciekawe w tej powieści, to y, jakby to, to jest w ogóle interesujące, że to co mnie najbardziej zaciekawiło w niej to nie była ani sztampowa obyczajowość, y, czyli coś bardzo przewidywalnego, co się często wykorzystuje aktualnie w, w serialach, w filmach, y, ani też nic właśnie z tych jakichś wyrafinowanych konceptów science fiction co było dla mnie najbardziej interesującego w tej powieści, to nietypowość sytuacji, ale zbudowana z zupełnie innych środków, z środków jakby okoliczności, po prostu okoliczności, czyli autor wziął sobie kilka okoliczności i z ich pomocą zbudował dosyć nietypową sytuację, mianowicie mamy bohatera, jednego z bohaterów, wspomnianego Jeffa Bakera, 78 lat, który jest już sam w sobie dosyć taką intrygującą postacią, szczególnie jak spojrzeć z perspektywy czasu i właściwie zastanawiając się nad tą książką, już po jej zakończeniu doszedłem do wniosku, że to właśnie postać Jeffa Bakera jest dla mnie najbardziej interesująca, jeżeli chodzi o całą fabułę, pod kątem takim psychologicznym czy socjologicznym, pod kątem osobowości, pod kątem próby jakiegoś, w cudzysłowie, oceniania, wyrobienia sobie zdania. O, to jest lepsze określenie. Jeżeli chcesz wyrobić sobie zdanie, zwykle da się to zrobić generalnie, możliwie łatwo, tak sądzę, na temat różnych postaci, różnych bohaterów powieści. Jeżeli chodzi o Jeffa Bakera, tutaj miałem dosyć istotną trudność. Przez pewien czas wydawało mi się, że jest tak jak w każdym innym przypadku, czyli nie ma generalnie problemu z tym, żeby mieć jakieś zdanie wyrobione na temat tej postaci. Natomiast z biegiem czasu Jeff mnie zaskakiwał i to coraz bardziej. Ale też nie tak, że sprawił, że zacząłem z jednej jakby formy postrzegać go jako kogoś zupełnie innego, tylko w ogóle trudno było powiedzieć i chyba nadal jest. Kim, czy kim Jeff jest dla mnie, czy jak ja go postrzegam, jakie ja mam o nim zdanie właściwie, to się dosyć ambitnym jawi, kiedy tak sobie porozmyślać na temat postaci Jeffa Bakera. <grych> myślę, że jeżeli lubisz, jeżeli lubisz jako czytelnik realistycznie przedstawione, głębiej przedstawione postacie bohaterów to możesz docenić owego Jeffa po lekturze tej książki szczególnie, może przez pewien niekrótki czas tego być jeszcze nie widać, dlatego że tak jak wspomniałem przez ten niekrótki czas Jeff sprawia wrażenie postaci tak jak każda inna, o której da się stosunkowo łatwo wyrobić pewne zdanie. Natomiast później to się dosyć zmienia i sprawa zdecydowanie się jakby staje bardziej intrygująca i bardziej kontrowersyjna, dlatego że poznajemy pewne nowe oblicza. Jeff, a poznajemy jego zachowania, które nam zdecydowanie nie pasują do początkowych odczuć, do początkowych wrażeń czy wniosków, które moglibyśmy wysnuć. Hmm. On innymi słowy potrafi sprawiać bardzo zróżnicowane wrażenie, czy wywoływać bardzo ambiwalentne odczucia w czytelniku, hmm, że tak powiem. To jest dosyć frapująca postać dla mnie. Jeff Baker, jakbym miał spuentować, dlaczego, czy na czym polega to zafrapowanie Jeffem, to bym powiedział, że tak w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie myślowym, dylemat polega na tym, czy Jeff jest w porządku, czy nie. Czy tak naprawdę jest w porządku, czy nie. I tak na początku miałem wrażenie, że jest bardzo w porządku. Później miałem wrażenie, że jest bardzo nie w porządku. A później, a później to <śmiech> mi się tylko ta piłeczka odbijała z jednej strony kortu na drugą i z powrotem. <śmiech> w porządku, nie w porządku, w porządku, nie w porządku, właściwie hmm, bardzo mnie to konsternowało, gdyż autorowi się to udawało zdecydowanie, yy, wiesz, yy, skutecznie. Myślałem, przez jakiś czas, że to złudzenie, że Jeff robi coś na pokaz, ale później on temu zaprzeczał. Później wychodziło jednak, że to nie było na pokaz. I jego zachowania niektóre dosyć przeczyły wrażeniu, które mógłby robić na osobach postronnych obserwujących jego życie, jego decyzje, jego skłonności. Hmm. Więc Jestem zadowolony, że udaje mi się nie spoilerować, ach, ach. W każdym razie mogę powiedzieć Tobie, że... Um, wiesz, jeżeli, jeżeli zapytałbyś czy zapytałabyś mnie, czy ta książka była dla mnie interesująca, to odpowiedziałbym twierdząco głównie właśnie, a właśnie przede wszystkim dlatego, że Jeff Baker. <ślad> <ślad> <ślad> <ślad> Czyli właśnie poprzez to bardzo frapujące skonstruowanie jego osobowości, że on jako jedyny jest taki bardzo trudny czy, czy ambitny do zdefiniowania. Łatwo, myślę, jest wysnuć na jego temat pochopne wnioski czy nakleić nań jakąś etykietkę. Ale jeżeli jesteśmy uważni, jeżeli doszukujemy się prawdy mamy takie zapędy wnikliwe, żeby do owej prawdy o człowieku dotrzeć, o jego naturze, o konkretnym człowieku, o konkretnym charakterze i osobowości, to spotykając Jeffa, napotykamy na wyzwanie. I właśnie właśnie dlatego ta książka jest dla mnie interesująca. Przez Jeffa Bakera, nie przez to że on wynalazł rewolucyjnego coś, jak na tamten świat, co było punktem zwrotnym w historii ludzkości, że tak powiem. No nie było to takie wielkie jak przyjazd kosmitów, ale jednak wynalazł coś mega i to jeszcze um, opublikował to na zasadzie tak zwanego open source, czyli yy, otwartego kodu, nie... Innymi słowy, nie opatentował tego, poprzez co um, hmm, było to takie niby filantropijne. Tak to się jawiło, że to było filantropijne. Swoją drogą, bardzo zabawne. Prawdziwe wyjaśnienie tematu później. Ale to nie będę spoilerował. Można się uśmiać. <śmiech> Jeżeli już dojdziesz do odkrycia, co motywowało tak naprawdę Jeffa, żeby w ten sposób postąpić. Ale to swoją drogą. W każdym razie, to nawet nie o to chodzi, że Jeff odkrył coś niesamowitego, wynalazł coś niesamowitego, co było punktem zwrotnym, opublikował to filantropijnie, niby jako bez patentu, czyli nie wzbogacił się na tym, tak jakby mógł właściwie. Co prawda się wzbogacił w istotnym stopniu, owszem, dosyć istotnym, ale mógłby na znacznie, znacznie, znacznie większą skalę, gdyby tylko chciał. Um, Niemniej jednak. Tego nie zrobił, i... ale jednak wynalazł tą niesamowitą rzecz. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, hmm, jak on się dalej zachowywał, jak on postępował względem syna w sporej mierze. To, to jest dobry przykład, na którym widać hmm, to niejednoznaczność Jeffa. Jak on się nas w ogóle w tej sytuacji odmłodzenia, To jest też kluczowe w całej powieści. Całe to zagadnienie, hmm, świetne do jakichś wypracowań, jakby się chciał pisać na temat, czy, czy inspirowanych tym tytułem, to właśnie całe to zagadnienie zmarnowanej młodości tytułowej, hmm, od razu łatwo się domyślić, o co chodzi o ten właśnie eksperyment przeprowadzony na Jeffie. Ten zabieg jako pierwszy został wybrany w związku z tym, prawdopodobnie co zrobił hmm, jako rodzaj nagrody, czy, czy docenienia. To właśnie Jeffa wybrano jako jedną z pierwszych osób, które doświadczą tego zabiegu, procesu odmłodzenia, który mógłby zrobić właściwie radykalną różnicę w ich życiu, dodając im po prostu kilka dekad w przód. Bo tu nie chodzi tylko o odmłodzenie, ale tak naprawdę drugie życie, takie dosłownie rozumiane niemalże drugie życie. I w tej sytuacji odnajdujemy Jeffa Bakera w którymś momencie w powieści, um, 78-latka w ciele 20 czy 20 paroletnim hmm. I implikacje tego psychologiczne, socjologiczne, wszelakie są dosyć interesujące. Um, co myślę, że najlepiej zostało spointowane takim cytatem, że tak na sobie w notatki. <śmiech> Life is always wasted on young people. They don't know what it's about. Czyli tak w wolnym tłumaczeniu życie y życie jest zawsze marnotrawione przez młodych ludzi, dlatego, że oni po prostu nie wiedzą o co w tym, nie wiedzą jeszcze w domyśle, o co w tym wszystkim chodzi. Także, hmm... To jest dosyć interesujące w tej powieści. Następna taka główna, interesująca rzecz. Powiedziałem, że jakbym miał wymienić, co było dla mnie interesujące, o ile było w ogóle cokolwiek, to bym wskazał na Jeffa Bakera, mając na myśli jego ambitny zdefiniowania charakter, jeżeli chcielibyśmy pokusić się o naklejanie jakichś etykietek. Ale jest jeszcze drugi komponent bardzo, bardzo, bardzo istotny, i bardzo interesujący. To właśnie zagadnienie tego odmłodzenia nie od strony technologicznej, tylko od strony psychologicznej, czyli do jakich refleksji skłania w ogóle, z jaką sytuacją się stykamy, co ten drzew zyskuje, bo to nie jest tylko takie tam pole, że oha, jestem młody, mogę poszaleć znowu. Ale jak już mówiłem, w przypadku tej powieści Peter'a Hamiltona mamy do czynienia z taką autentyczną aurą. Czyta się i czuje autentycznie, realistycznie, a więc i w tym przypadku nie mamy takiego hollywoodzkiego ha, ha, ha, poszaleję sobie, bo mogę w nowym dwudziestoparoletnim ciele, ale mamy takie poważniejsze, prawdziwe spojrzenie, takie zarysowanie tematu, że Skłania to do refleksji. Odnalezienie siebie w młodym ciele, ale z umysłem już dosyć dojrzałym, doświadczonym. Hmm. Mi się to bardzo skojarzyło z Nilem Donaldem Walshem, piszącym o rozwoju duchowym, który w jednej ze swoich książek wskazał taki koncept, hmm, że jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, Edukowanie ich, ale przede wszystkim to wychowywanie to tak po myślę właściwie osobami najbardziej kompetentnymi do owego wychowywania wcale nie jawią się biologiczni rodzice, którzy również nierzadko sami są na dosyć wczesnym etapie życiowej drogi. Ale jak tak spojrzeć obiektywnie i globalnie mieć taki szerszy obraz, i korzystać ze wszelkich dostępnych środków, to łatwo dociec, że najbardziej kompetentne potencjalnie osoby znajdziemy pośród osób starszej daty. Ha! Starszej daty w tak zwanym podeszłym wieku, ale tak naprawdę to są przecież nierzadko, nie zawsze, ale nierzadko osoby, które mają nieporównywalnie większe doświadczenie, więcej przeżyć, więcej wniosków, więcej popełnili błędów i więcej się przez to nauczyli, stali się po prostu mądrzejsi, mieli przynajmniej szansę, hmm. więcej nabyli tego wszystkiego, tej tak zwanej życiowej mądrości, tego tak zwanego doświadczenia. A więc. Kiedy o tym pomyśleć, może się jawić dosyć zrozumiałym, że to właśnie te osoby mogą być dosyć kompetentne, czy dosyć wartościowe, czy cenne w roli osób obcujących z naszymi dziećmi na co dzień. <ścoughs> Oficjalnie czy nieoficjalnie, w aspekcie wychowawczym. Ha. Jeżeli miałby. Dziecko, miałaby dziecko wychowywać osoba, czy wpły, mieć, mieć sensowny wpływ na to wychowanie, osoba tak doświadczona, bezkonkurencyjnie, kilka dekad do przodu, niż jej własny rodzic, tego dziecka, niż, niż własny rodzic tego dziecka, to jest przecież bezkonkurencyjne, Jawi się dosyć atrakcyjnymi. O tym myślę, kiedy myślę o tym koncepcie przedstawionym przez Petera, gdzie 78-letni. Jeff Baker odnajduje się po zabiegu w ciele odmłodzonym znacznie, dwudziestoparoletnim i przede wszystkim jego uwagę zwraca to, że odmłodzone zostało ciało, ale nie umysł. I mamy tą potrzebę aklimatyzacji. Przede wszystkim mamy tą potrzebę aklimatyzacji, oswojenia się z tym, że do tej pory byłem dziadkiem, czy już można tak powiedzieć, dziadkiem, z całym tym szeregiem fizycznych dyskomfortów, z całym szeregiem mentalności, jak się patrzy na siebie samego przez pryzmat tych lat, które minęły. I że już się przywykło do tego, że się nie myślało, że ma się wiele przed sobą, tylko bardziej, że jest w się już u kresu drogi. Natomiast tutaj nagle zostaje się teleportowanym niejako i włożonym, umieszczonym w młodym ciele, jakby cofnięty w czasie. Chociaż niby wszystko idzie nadal do przodu, nie ma żadnego cofnięcia w czasie, ale jednocześnie jest, bo kiedy cały świat idzie nadal do przodu, to Jeff Baker odnajduje się w ciele, które zapewnia mu, wydawałoby się, które gwarantuje mu nowe życie. Przecież to jest kwiat wieku, rozkwit, młodość, młodość. Ale on dosyć szybko uświadamia sobie, że ma przewagę. Ma bardzo, bardzo, bardzo istotną przewagę, o wiele bardziej znaczącą niż tylko to młode, witalne ciało. Przewagę polegającą na doświadczeniu, które przecież zachował w umyśle. Nic mu tego doświadczenia nie wymazało, nie usunęło na doświadczeniu, na tym doświadczeniu zebranym przez dekady obecności na Ziemi. Więc to, jako że Jeff jest inteligentny, to go dosyć szybko podekscytowało możliwość nie tylko czy nie tyle przeżycia ponownej młodości, ale i przede wszystkim, nadę, nade wszystko przeżycia jej znacznie bardziej świadomie. Znacznie bardziej świadomie. Teraz naprawdę może z tego czerpać. Teraz naprawdę może się tym cieszyć, może to docenić. Jakże bogate może to być teraz. Doświadczyć młodości z perspektywy osoby doświadczonej dekadami. I to jest właśnie ten killer film, że tak powiem, czyli ten, to, to jakby największy power, naj, największa atrakcyjność moim zdaniem w tej książce również to jest właśnie ten mozyw um, Jeffa Bakera, który um, z całym tym impetem może wejść ponownie w młodość, ale jako osoba um, z tą bardzo, bardzo istotną przewagą. Także Także to jest dosyć istotne. Zerknę sobie w notatki, co mam jeszcze zanotowane. Hmm. Tak. Yy. Jeszcze a propos tej zmarnotrawionej młodości, właśnie ten cytat, który przeczytałem wcześniej: yy, O tym, że życie jest generalnie marnotrawione na tym braku doświadczenia przez młodych ludzi. Ale to można zobaczyć, z tego można zdać sobie sprawę tylko z perspektywy osoby, której dano możliwość wejścia w tą młodość, mając jednocześnie zachowaną tę perspektywę tego doświadczenia. To jest ten wypas cały, można by kwestionować sens zastanawiania się nad tym, czy oceniania tego, czy to życie jest marnotrawione w istocie i tak dalej. Ale faktycznie z drugiej, strony, z drugiej strony to jest trochę tak jak z konceptem stereotypowym emerytury, co z tego, że jesień życia, co z tego, że emerytura, jak właściwie jesteśmy już, hmm, ee, jakby to rzec, zmęczeni, <śmiech> zeksploatowani, więc co z tego, że mamy nagle dużo czasu, e, jak to tak naprawdę jest to czas na przygotowywanie się na śmierć. Dobra, powiedziałem to tak żartobliwie trochę, ale wiesz o co chodzi. Generalnie z górki, nie pod górkę. Nie, nie początek, bardziej koniec. Tak ujmijmy, co z tego, że mogę się cieszyć jesienią życia, kiedy właściwie no, to, co było najbardziej atrakcyjne w moim życiu, to przeminęło. I dotyka tego trochę Tim Ferris w swojej książce, Czterogodzinny tydzień pracy, który stara się przypatrywać modelowi życia w dzisiejszym świecie i jakby, jakby to powiedzieć, uchronić się od tego schematu, że przejdę, przepracuję całe życie, żeby sobie zasłużyć na kawałeczek poletka wolnego czasu, odpoczynku, kiedy i tak już będę dosyć zmęczony, czy zmęczona, wyeksploatowany, wyeksploatowana, czy można się od tego uchronić, a jeśli tak, to jak, w jaki sposób, żeby zdążyć przynajmniej na jakąś sensowną ilość tego życia, żeby jednak czerpać zeń garściami, a nie po prostu jakby zapracowywać sobie, na, czy budować tą, tą złotą jesień. To zagadnienie, tak mi się to kojarzy. I więc, więc myślę, że jest sens, z jednej strony można by to kwestionować, wydawałoby się, że nie ma sensu, z drugiej strony zaczyna być coraz bardziej jasnym, że da się coś zrobić w tej materii, nie potrzebujemy do tego zabiegu odmładzania, da się coś zrobić w tej materii, żeby życie nie było takim właśnie jakby zarabianiem sobie ciężkim na, na kawałeczek przestrzeni, pod jego koniec. Da się coś zrobić w tej materii. Myślę, że to skłania do refleksji. zmarnotrawione, czy zmarnowana młodość? Hmm. Mamy bardzo, bardzo interesująco wyglądają te skojarzenia. Tutaj, właśnie z Timem Ferrisem, tutaj z Nilem Walshem. Do czego to prowadzi? Do tego, że może, może nas to inspirować do zrewidowania własnego życia do przyjrzenia się, czy nie moglibyśmy czegoś przemodelować, bo wiesz, tu nie ma żadnej ujmy w tym, że, że jest bezkonkurencyjne spojrzeć na to samo doświadczenie z perspektywy kilku dekad w przód doświadczenia, być bogatszym w doświadczenie o kilka dekad i spojrzeć na to samo doświadczenie. Nie ma nic w tym ujmującego, że wówczas można to doświadczenie bardziej docenić, można szerzej je zrozumieć, jakoś głębiej je pojąć, można mądrzej zareagować, być może nic w tym ujmującego nie ma, za to jest coś, co może inspirować. Możemy się zacząć zastanawiać, czy, jest, czy byłoby możliwe zrobić coś, co by nam już dzisiaj zapewniło tą głębię, intensywniejszą życia, żeby więcej z niego czerpać, żeby mniej nam przepływało przez palce, żeby nasze doświadczenie codzienności było bogatsze. Hmm, to jest dosyć interesujące. Tak jak wiesz, myślałem o tych czy wspomniałem o tym koncepcie wpływu osób w podeszłym wieku bardzo doświadczonych bezkonkurencyjnie na dzieci? Tak się właśnie zastanawiam. Tim Ferris przecież o tym samym na swój sposób pisał, kiedy sugerował, żeby, czy proponował, żeby przyjrzeć się osobom, które poszły tą drogą kariery, która interesuje Ciebie. Przyjrzeć się osobom, które podążyły tą drogą i podążają już nią wiele, wiele lat. Przyjrzeć się i zobaczyć przede wszystkim, gdzie są dzisiaj. Nie tyle jak szły, co tam czego doświadczyły, ale gdzie są dzisiaj, żeby, żeby zyskać jakiś wgląd w przyszłość, do czego potencjalnie możecie to doprowadzić, czy naprawdę tego chcesz, hmm. jakie wnioski wyciągnąć? Bo obserwując innych w ten sposób, możemy wprowadzić pewną korektę już dzisiaj, nie potrzebując ponownie popełniać tych samych błędów, testować tych samych kierunków, po co wynajdywać koło od nowa, jak można po prostu wysnuć pewne mądre wnioski z obserwacji, po prostu z obserwacji, jak gdyby inżynierią wsteczną, obserwując wokół i tuningując nasze życie już na starcie, hmm, zamiast po prostu przeżyć i dopiero później być mądrzejszym po fakcie. Także do takich też refleksji, luźnych spostrzeżeń może ta książka, czy, czy jej główny motyw inspirować. Zerkam sobie jeszcze w notatki. Hmm... I w tychże notatkach chciałbym jeszcze właśnie wspomnieć, jeżeli chodzi o, o Petera Hamiltona i o ten taki wielgachny cykl, w którym znajduje się m.in. wspomniana trylogia o pustce, jak i otwierający tytuł Miss Spent Youth, czyli ta zmarnowana, zmarnotrawiona młodość, o której dzisiaj opowiadam ten wielki, wielgachny cykl, może za dużo powiedziane wielgachny, no, diuna chyba jest obszerniejsza, ale ten, ten cykl jest dosyć współczesny, w ogóle pisarz jest dosyć współczesny, cykl jest dosyć współczesny, generalnie wszystko powstało w latach dwutysięcznych. Od, prawdopodobnie, jeżeli dobrze zapisałem, od 2002 do 2016, tak by można było zakreślić w przybliżeniu wydanie poszczególnych części tego cyklu, czyli Zmarnowana młodość to jest 2002 rok. To są dosyć świeże pozycje. Hmm. E, dosyć interesujące, co też pewnie ma bardzo istotny wpływ, wkład w wspomniany autentyzm i realizm w tych książkach. A na pewno książce, bo nie wiem jak to się ma do następnych części, czy tam jest ów autentyzm i realizm, zachowany. Natomiast tutaj w tej pierwszej pozycji zdecydowanie tak, jest to, czy ja poczytuję to za pewien walor tej prozy, że autor jest współczesny i może nam przez to dostarczyć, tytuły są współczesne i mamy przez to jako czytelnicy dostarczono ów większy autentyzm i realizm. Hmm. co jak już mówiłem może być walorem lektury. Co dalej? Hmm. Może nie będę, nie będę opowiadał o jakichś kluczowych wydarzeniach, które jakby miały miejsce w historii yy, ludzkości, że tak powiem, żeby nie zdradzać, nie spoilerować. Yy, nie ma tego wiele, ale dosyć ciekawe się tego słucha tu i ówdzie można pewne smaczki wyłuskać. Yy, nie będę mówił, co to za smaczki, powiem tylko czego dotyczą, żeby ułatwić tobie ich wyłuskanie. To dotyczą one Hollywood i BBC. Co się stało z Hollywood i z BBC? jeżeli chodzi <coughs> przepraszam, jeżeli chodzi o, o postęp czasu, o to modelowanie się rzeczywistości w przód, polityczne ekonomiczne, społeczne jak to się tam przemodelowało z biegiem czasu, BBC, Hollywood jako pewne ikony coś się z tym stało podobnież jak Zresztą kwestia tak zwanej data sphere, czyli takiej, moglibyśmy to w wolnym tłumaczeniu powiedzieć, data sphere, i tak sobie pozwolić na takie spolszczenie. Data sfera, taki następca internetu, też jawiący się naturalnym, tak naprawdę oczywistym następstwem wynalazku Jeffa Bakera, o którym już wspomniałem. Przede wszystkim to się również wydaje oczywistym następstwem, oczywistym dalszym krokiem, również jeżeli myśleć o współczesności naszej jako czytelników. Myślimy o internecie, wiemy dużo o internecie i kiedy tak sobie poczytać o datasferze w książce Petera Hamiltona, która to datasfera stanowi tak naprawdę internet 2.0, że tak powiem, czyli ten ewoluowany internet. Do czego internet wyewoluował kiedy otrzymał odpowiednie narzędzia, że tak powiem, no to jawi się to naturalną konsekwencją po prostu. Również kiedy spojrzeć na to, co dzisiaj my jako czytelnicy mamy wokół siebie, to się wszystko jawi naturalną konsekwencją. Mi się to właśnie bardzo podoba, że to jest ta logika zachowana, bardzo wpasowana zarówno, nie, nie tylko jakby w fabułę powieści, ale w realia nasze czytelnicze, nasze tutaj wokół, jak najbardziej. To są te same realia. Autor Czerpie z tych samych zasobów i możemy spokojnie stwierdzić, że tak faktycznie to mogłaby być naturalna konsekwencja dla internetu, że się po prostu przeobraził, czy nabrał takiej, a nie innej formy w przyszłości, kiedy otrzymał dalsze jakieś tam unowocześnienia techniczne. To faktycznie mogłaby być naturalna konsekwencja, że on się przeobraził do formy właśnie takiej, jaką Peter Hamilton opisał w powieści. Nic dziwnego. To jest też dosyć interesujące, cały ten koncept data jako że jedną z moich pasji jest informatyka, są komputery różnego rodzaju urządzenia, wynalazki. Tak też interesującym było dla mnie za każdym razem, kiedy słyszałem coś o, właśnie o datasferze w tej powieści, opisy jak to wygląda, czym ta jest, jak działa w praktyce, jak w ogóle technologia wygląda na co dzień we współczesności bohaterów powieści, gdyż tam się trochę poprzeobrażało. Jak już powiedziałem, nie było efektu wow, ale z drugiej strony Mamy szereg rzeczy, które jawią się jako naturalna konsekwencja. Na przykład mamy, żeby za bardzo nie spoilerować, mamy komputery, ale który generalnie, generalnie nie obsługuje się już myszką czy klawiaturą. Można, ale generalnie um, robi się to za pomocą głosu. A co widzimy dzisiaj? Już dzisiaj wchodzą przecież dosyć, już nie jest jakąś... Żadnym prototypem, ani kosmosem, jakimś wymysłem, science fiction, fakt, że żebyś miał czy miała w domu pudełeczko, do którego mówisz i ono ci coś robi, włącza ci coś w telewizji, gasi ci światło, włącza światła, włącza muzykę jakąś konkretną, poczta ci czyta, no, jakiś tam cały szereg, mamy tego całe mnóstwo, od Google, od Amazona, od innych um, asystencji no to jakby komunikowanie się głosowe z komputerami, z urządzeniami hmm, zaczyna być dosyć rzeczywiste już, już dziś, nie od dziś tak naprawdę. W tej powieści mamy to na co dzień i mamy przede wszystkim podkreśloną funkcję, jaką to zrobiło, różnicę, jaką to zrobiło dla ludzi, dlatego że sprawiło to, że jeszcze więcej osób mogło się wreszcie stać czy um, jak to inaczej powiedzieć, mogło wreszcie zacząć korzystać z tego, z technologii. Dlatego, że początkowo, to jest w ogóle interesujące zagadnienie samo w sobie, że początkowo technologia była zawężona do specjalistów. Była dosyć hermetyczna, wymagała hermetycznej wiedzy, żeby móc z niej korzystać. Natomiast z biegiem czasu, jak tak spojrzeć sobie z perspektywy to widzimy taką tendencję, że ta technologia staje się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej przystępna dla ludzi, mówiąc kolokwialnie, czyli idiomatycznie, w przenośni, mam przez to na myśli, że staje się przystępna dla przeciętnego człowieka, bez wiedzy technicznej, coraz bardziej, czyli innymi słowy coraz mniej hermetyczna i mamy teraz smartfony wokół, <głosy> w... zresztą już komputery, były wokół i generalnie były powszechne, niby złożone techniczne, ale i tak były powszechne, ale nie były tak poręczne i nie były tak bardzo intymne, jak być mogły. Kłania się Steve Jobs, i Johnny Ive i ich koncepty na to, żeby wprowadzić komputery pod strzechy bardziej przyjaźnie i bardziej po ludzku. Aby komputer nie sprawiał wrażenia takiego hermetycznego, technicznego urządzenia, tylko żeby sprawiał wrażenie zgoła inne, odmienne, czegoś przyjaznego, czegoś z czym chcesz obcować, z, z czego chcesz korzystać i z czego jeszcze w dodatku korzystać będzie łatwo, nie będzie wymagało to myślenia, będzie bardzo intuicyjne i mamy tą tendencję ciągle rozpędzoną, jak taki... Pociąg magnetyczny japoński jest bardzo rozpędzona tendencja, żeby technologia stawała się coraz bardziej transparentna i coraz bardziej intuicyjna, coraz bardziej przystępna dla nietechnicznych osób. Żebyś nie musiał, nie musiała posiadać żadnej najlepiej technicznej, specjalistycznej wiedzy, żeby móc z tego korzystać. Czy to jest dobre? Myślę, że tak. Chociaż GIKOM może to sprawiać pewien sentyment, pewną nostalgię może, ale, ale myślę, że to jest dobre. i Mamy to zakreślone właśnie, między innymi, w powieści Petera Hamiltona, że to komunikowanie się z komputerami za pomocą głosu yy, generalnie sprawiło, że wreszcie, sprawiło, że to poszło jeszcze bardziej do przodu, że typowy człowiek yy, mógł jeszcze bardziej skorzystać na technologii niż wcześniej, gdyż mógł się z tą technologią komunikować jak po prostu z drugim człowiekiem. Tak proste. Okej. Okay. Um. Hmm. Czy coś jeszcze? Patrzę na datki. Hmm. Jeszcze taki ciekawy, ciekawy smaczek. Jak wspomniałem, że Europa i że w ogóle przewodni, że to było bardzo modne, przewodni motyw postępu technologicznego w formie zagadnienia odmładzania. Cały ten przemysł odmładzający od strony farmaceutycznej, nie tylko, um, stał się bardzo modny, zdecydowanie wyszedł gdzieś tam na prowadzenie. Jak się zaczęły pojawiać coraz większe osiągnięcia w tej materii, to to zyskiwało coraz większe zainteresowanie Ludzi i hmm, dobrze puentuje poziom tego zainteresowania fakt, że budżet, w którymś momencie autor tak co kwituje, budżet dedykowany na, na rozwój tej gałęzi przemysłu, odmładzania, już niekoniecznie nawet tego, tego zabiegu, jakiemu został poddany Jeff, ale i tych wszystkich kosmetyków wcześniej wspomnianych, dających jakiś taki już bardziej, bardziej efektowny rezultat i trwały bardziej, szczególnie na dłuższą metę, to budżet, jaki wpompowano w tą gałąź przemysłu, przewyższył to ciekawe budżet um, badań kosmicznych. Ha! To jest kolejna bardzo interesująca informacja w realiach przedstawionych przez Petera Hamiltona, która mnie osobiście zaskoczyła, że to właśnie ta sprawa zafrapowała bardziej ludzkość w świecie Petera niż sprawa spoglądania na zewnątrz, spoglądania w dal, czy my jesteśmy sami we wszym świecie, czy nie. Czy może po prostu zagadnienie, sztampowej kolonizacji, że mamy coraz mniej miejsca na naszej planecie i przydałoby się więcej, plus zapędy kolonizacyjne, że więcej to znaczy więcej pieniędzy, więcej możliwości. Ale to właśnie tutaj Peter nas zaskakuje i konfrontuje nas ze światem, w którym ludzkość nie poszła w tym kierunku, i zaczęła się wydawać bardziej zainteresowana własnym przetrwaniem, ale od innej strony, od strony własnej śmiertelności, bo być może zadano sobie takie pytanie, co mi z kolonizacji, jak i tak moje ciało jest śmiertelne i takie kruche i takie krótkożywotne, co mi wtedy z kolonizacji, czy patrzenia w gwiazdy, więc najpierw skupię się na sobie, być może o to chodzi. Taki ciekawy obraz, czy kierunek, czy zwrot zaprezentowano w powieści Miss Spent Youth. dosyć interesujące. Hmm. Co dalej? Hmm. Różne ciekawe koncepty techniczne czy, czy technologiczne wynalazki, ale myślę, że tu smaczków nie będę zdradzał, żeby żebyś miała, czy miała szereg całych niespodzianek interesujących, atrakcyjnych do odkrywania. Trochę tego jest, jeżeli chodzi o to, co wynaleziono w tym świecie. Jest trochę można sobie podkrywać tu i ówdzie. Hmm. Na przykład w kwestii telewizji, w kwestii, czy w kwestii pojazdów, czy w kwestii chociażby lekarstw, to jest w ogóle bardzo interesujące. Ale nie będę mówił <śmiech> więcej. <śmiech> Zobaczę jeszcze... Hmm. Jeszcze może tak, w związku z tym, że większości i tak nie zdradzam rzeczy, to może jeden smaczek jeszcze zdradzę, bo zrobił na mnie wrażenie jeden, jeden smaczek, a nadal większość pozostawię do, dla przyjemności odkrywania wzdłuż lektury. Jeden z maczek, który wyszedł dosyć na końcu i dosyć mnie zaskoczył polegał na tym, że w tej rzeczywistości przedstawionej przez Petera już zmapowano wszystkie cechy cechy kształtujące nowego człowieka, genetyczne cechy. Czyli można było sobie dziecko zaplanować, to mi się tak kojarzy, był taki film, chyba tytuł był coś, jeżeli chodzi o polski tytuł, to Gataka Szok Przyszłości chyba taki tytuł był polski, nie wiem jaki był oryginalny, myślę, że dołączył do notatek był taki film właśnie i tam było poruszone, chyba właśnie w tym filmie, zagadnienie planowania sobie dzieci dokładnie poprzez różne szczegóły, jakie dziecko ma mieć skłonności Różne, jak, jaką odporność, jakieś może bonusowe cechy i tutaj się dowiadujemy w tym momencie w powieści Petera, że właściwie to jest możliwe jak najbardziej i, i to, to jest jakby cechą integralną już współczesności w tej powieści ludzi, że można sobie dzieci planować w ten sposób tak bardzo drobiazgowo, detalicznie um, tak, jak właśnie w tym filmie, mniej więcej, bym rzekł. To było dosyć dla mnie zaskoczenie, dosyć interesujący taki smaczek. Hmm. Faktycznie. Co mnie również ujęło, czy zwróciło moją uwagę, to to, że autor nie robił z tego żadnego efektu wow, tylko po prostu przytoczył to jako taki sztampowy fakt w tle, co bardzo dodało realizmu hmm. eee, fabule, czy, czy doświadczeniu lektury. Hmm. I tak sobie myślę, że właściwie w związku z tym, że zmieniłem trochę plany opowiadając dzisiaj o tej powieści i zdecydowałem się nie spoilerować, to sporo rzeczy, które mam zapisane w dodatkach nie opowiem o nich właśnie po to, żeby zostawić Tobie te niespodzianki. Tak sobie pomyślałem spontanicznie, opowiadając, dzieląc się z Tobą wrażeniami i myślami dzisiaj, teraz, że chciałbym, żebyś miał, czy miała te niespodzianki, tą przyjemność ich odkrywania, jest ich trochę. Nie, że dużo, ale też nie jest ich mało. Jest co odkrywać, przez co ta powieść jest dosyć interesująca, jak takie ciasto z rodzynkami, tam sztampowe, ale jednak do czas, czasu taki cukieraczek smakowity. <ścoughs> Spokojna powieść. Generalnie jakby miał mm, skwitować, y, znowuż, y, dobrze mi się czytało, nie była nużąca. Spokojna, ale nie nużąca. Była interesująca głównie właśnie ta, Głównie poprzez y, te relacje i rysy charakterów wspomnianego Jeffa Bakera, ale nie tylko dlatego, że mamy dosyć ciekawe postacie i jego partnerki Su bodajże jego syna Tima, też dosyć ciekawa postać, która też początkowo może się jawić jako taki trochę zmanierowany chłopaczek może um, ale później zaczynamy odkrywać, że nie że jednak chłopak ma dojrzałość i wgląd i, hmm. I też, też dosyć interesujące obserwować, jakby poznawać jego głębiej, przebijać się przez tą otoczkę pierwszego wrażenia. To jest dosyć interesujące i odkrywać w środku. Ja tak wiesz, obserwując <grym> wzdłuż lektury, wnikając w charaktery osobowości głównych bohaterów, szczególnie Tima i, i Jeffa, Um, ale nie tylko, ale szczególnie Tima i Jeffa, czułem się jakbym jadł Rafaela. <laughs> czyli wiesz, albo podobny słodyczek, czyli początkowo jest taka skorupka, która zupełnie sprawia inne wrażenie niż to, czego doświadczamy w środku. Hmm. Także, także... Tutaj mamy podobny rezultat. Przechodzimy przez otoczkę pierwszego wrażenia. Jeżeli nie będziemy wysnuwać pochopnych wniosków i naklejać etykietek, to możemy doznać interesujących odkryć i rewaluacji, redefinicji, poznawać bardziej. Jestem zadowolony. Podoba mi się, że autorowi udało się przedstawić postaci sensownie. Czyli. Nie mam wrażenia uproszczeń, nie mam wrażenia prostolinności czy płytkości. Um, mam za to wrażenie dosyć, dosyć autentycznie i wartościowo przedstawionych postaci. Interesująco, znowu to powiem. Hmm. Są to interesujące postacie. Um, matka ta su, stylistka można powiedzieć w cudzysłowie bo ma talent bardzo stylistyczny, ale też nie jest taka zmanierowana. Ciekawe osobowości, ciekawy koncept, oni wszyscy są ciekawi, ale nie w taki sposób, że jaskrawi, czyli oni nie są ciekawi na pokaz. Są ciekawi, bo są ciekawi, że tak powiem, nie są sztampowi. Możemy się dowiedzieć dosyć interesujących rzeczy o nich, jak zaczniemy coraz lepiej ich poznawać wzdłuż fabuły, być może o wielu, wielu ludziach moglibyśmy się analogicznie dowiedzieć interesujących rzeczy, jeżeli tylko byłoby nam dane ich poznać głębiej, a żeby poznać głębiej, potrzebujemy czasu i doświadczeń. I to właśnie uzyskujemy w tej książce. Z biegiem fabuły, z biegiem lektury, poznajemy bardziej bohazerów i odkrywamy tym samym, że nie są sztampowi, są interesujący i mi sprawiło przyjemność, czy sprawiało, przyjemność, odkrywanie jak się zachowują z biegiem czasu, jak się zachowuje właśnie wspomniana y, matka, jak się zachowuje team y, który dorasta, jest w tym wszystkim, w ogóle y, on jest w ciekawej sytuacji, bo to właśnie jego ojciec jest poddany temu zabiegowi i w którymś momencie w rezultacie zyskuje brata. Jego ojciec zmienia się bardziej w jego brata, tak to wygląda po prostu, już przypominają bardziej braci niż, niż syn ojciec więc no to dosyć takie osobliwe wrażenie robi, ha, ale no jak on się w tym odnajdzie? Hmm. wcześniej było łatwo, był ten stereotyp ojcostwa, syn z ojcem, dobra relacja, jeszcze ojciec, który mu imponuje, no to, to, to było zrozumiałe, ale jak się odnaleźć w tym, kiedy o własny ojciec przypomina brata, po prostu rówieśnika, i to jeszcze sobie <laughs> jakby pozwala na wszystko co również rówieśnicy, czyli po, jakby zachowuje się po prostu nie już jak 78 parolatek, tylko zachowuje się adekwatnie do sytuacji. Nie, nie, jakby po prostu, po prostu przeżywa swoją młodość ponownie. To jest w ogóle bardzo też interesująca sytuacja, w takim, w takim kontekście się odnaleźć na miejscu Tima. Hmm. A on jednocześnie przecież dorasta, ma własną drogę dojrzewania, dorastania, własne przygody jest interesujące, jak on się próbuje w tym odnaleźć. Co mnie najbardziej zainteresowało, jeżeli chodzi o Tima, to jak się próbuje odnaleźć, jak się finalnie odnajduje w zagadnieniu relacji damsko-męskich. O, to też ciekawe, że wpleciono taki niby sztampowy motyw zauroczenia, fascynacji zredefiniowanego z biegiem czasu. Ale tutaj w tym przypadku nie miałem odczucia płytkości i przewidywalności, absolutnie, dosyć, dosyć, nadal to było interesujące dla mnie, nie kojarzyło mi się z płytkim filmem, z płytką komedią romantyczną, raczej miało, utrzymywało ten poziom i było ciekawie interesujące obserwować, czy Tim zostanie w tej fascynacji, w ogóle miło było obserwować jego osobistą ewolucję. Podyktowaną obserwacją i przemyśleniami jego własnymi, do czego go to doprowadziło. Um, bardzo, bardzo ciekawe obserwować tą, tą linię Tima, motyw Tima w akcji, w fabule. Hmm. Co jeszcze? Co jeszcze? Hmm, hmm, hmm. Myślę, że, myślę, że bym na tym poprzestał, jeżeli chodzi o wrażenia. Tak jak powiedziałem, były generalnie w porządku. Szał nie robi ich, ale przyjemnie było. Przyjemnie było doświadczyć tej lektury. Być może, było to takie, być może był to taki delikatny rozpęd do tej dalszej, już właściwej sagi, serii Science Fiction Petera. Jestem bardzo ciekawy. Wiesz, czytając różnorakie opinie o tej książce Misman Youth. Które były takie dosyć hmm, skromne, że tak powiem. Skrom, skromnie oceniana tą książkę. Ja czuję dosyć hmm, istotne, miłe zaskoczenie i istotną miłą niespodziankę. Dlatego, że ta książka zdecydowanie skromną dla mnie nie była. Nie była dla mnie tak, nie była dla mnie blada. O tak, to jest dobre określenie. Nie była dla mnie blada. A czasem miałam takie wrażenie. Czytając tu i wrażenia innych osób, że mogłaby być blada, hmm. ale nie. Akurat ta pozycja, akurat biorąc pod uwagę mój indywidualny gust absolutnie bladą się nie okazała, jak próbowałem, starałem się opowiadać Tobie, cały szereg interesujących konceptów się w niej znalazł z różnych stron, z różnych psychologicznych, fabularnych, science fiction, także zdecydowanie jest to czym opowiadać, jeżeli chodzi o tę powieść. Um, hmm. I no i docenienie dla autora, że udało mu się dobrze, autentyczną science fiction książkę napisać. Hmm. Także jeżeli lubisz science fiction, być może mo możesz rozważyć zagłębienie się w ten cykl Petera Hamiltona. Ja postaram się jeszcze do notatek do tego rozdziału Molium dołączyć proponowaną kolejność lektury tego cyklu, o którym dzisiaj opowiadam do którego należy zmarnowana młodość, żeby, żeby zyskał, czy zyskała pewną orientację. Co ciekawe, nie cały cykl ów został wydany póki co w Polsce, większość, ogromna większość została wydana w naszym języku, zdziwiło mnie, że w związku z tym właśnie ta zmarnowana młodość nie została wydana. Być może wydawcy jej nie docenili. Uznali, że to nie ten styl, że może jest zbyt, zbyt mało się dzieje, zbyt, zbyt mało stereotypowa, <grym> um, czy, czy zbyt mało fakty wow. Kto wie, co kierowało wydawcami, że akurat tej książki nie ma na półkach polskich księgarni w polskim języku. Hmm ale trzymam kciuki, żeby była, bo moim zdaniem na co jednak zasługuje. Więc tyle, jeżeli chodzi o moje wrażenia z lektury Miss Spent Youth, zmarnowanej czy zmarniazdrawionej młodości Petera Hamiltona, powieści science fiction otwierającej większy, większy cykl, pod cykli kilku się składający, prawdopodobnie spektakularny i oryginalny, innowatorski na swój sposób, ale o tym opowiem w przyszłych rozdziałach, gdy już się tego dowiem. Natomiast na zakończenie dzisiejszego rozdziału MULIUM, Tradycyjnie chciałbym przeczytać jeden z moich wierszy. Jeżeli interesujesz się poezją, to zapraszam do wysłuchania. A tak generalnie, to już się żegnam, dziękując Tobie za cały czas spędzony ze mną z dzisiejszym rozdziałem MOLIUM, życąc zarazem Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy oraz zachęcając serdecznie do wysłuchania kolejnych rozdziałów MOLIUM albo jakichś przeszłych, jeżeli jeszcze ich nie znasz, jest ich trochę na stronie moliumpodcast.blogspot.com moliumm, jak Mariola, na początku, na końcu, podcast przez C, razem pisany moliumpodcast.blogspot.com tam znajdziesz wszystkie rozdziały, segregowanie tematyczne, autorami, tematami, wszystko, wszystko, bardzo ciekawie znajdziesz yy, wszystkie, wszystkie wyznania mola książkowego, myśli inspirowane literaturą. Um, mówił to Lee do następnego rozdziału, a teraz już wiersz. Wiersz, jeden z moich przeszłych wierszy, które wspominam od pewnego czasu na ramach tej audycji, zawsze na zakończenie, dla sentymentu pewnego, nostalgii czy powspominania od kurzenia z Ten wiersz dzisiejszy pochodzi z 18 października 2003 roku. I nosi tytuł ukołysany. Ukołysany. Kołyszą, kołyszą białe ściany, kołyszą i opadają na mnie, niczym prześcieradło. Jestem taki bezpieczny. Bezpieczny jestem i każda chwila się trwoni, bo na nic. I dźwięki obok, i obrazy obok, uczucia we mnie, znaki zapytania. Emocji pełno dymu wyparowanego. Dobrotliwy sen opada pod moje powieki. Światło wciska dzień. Noc wyparowuje z że niczym duch, który opętał. I każda chwila się trwoni, bo na nic. Dźwięki, rozdźwięki, krzyki, przekrzyki. Na nic wzmożone echa w mojej duszy. Nic. Śpiewne głosy poruszające we mnie setki strun. Nic z życia, z życia nic. Tylko śpię na podłodze kołysany, ukołysany. Kołyszą, kołyszą białe ściany do taktu wijących się rozmów, kłótni za drzwiami, rozmów romansów za oknem, rozmów dyskusji, rozmów przebiegłych i wielu innych dźwięcznych ust krwawienia spijania, kołsania, kołsania. Gdzie mój duch jest? Gdzie duch? Gdzie kłyszę się i w którym kącie nasłuchuję do latujących z daleka głosów życia świata? Gdzie duch mój jest?